To są informacje Polskiego Radia 24. Stawka maksymalna ustalona jest obwieszczenie ministra energii w sprawie cen paliw. Co ze ślubowaniem nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Dziś decyzja prezydenta, zbieramy komentarze w Sejmie. Będzie też relacja z siedziby Wośpu Poznaliśmy wynik 34. finału. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Minister energii opublikował obwieszczenie o cenach paliw. Od jutra za benzynę 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 ,16 zł 16 groszy za litr. Za 98 6,76, a za olej napędowy 7,60 to ceny, które jutro pojawią się na stacjach. Na ten ruch czekali kierowcy. Eksperci są ostrożni, przypominają, że każda ingerencja w rynek ma swoje konsekwencje. W programie CPN najważniejsze jest to, by nie dopuścić do nieuczcił. Praktyk, Tak mówił na naszej antenie Adam Ruciński, ekonomista z firmy BTFG. Skoro my jako obywatele poprzez rząd mówimy, dokonamy tego wysiłku i zmniejszymy sobie ceny paliw, ale mhm. tym samym zmniejszymy wpływy do naszego budżetu, no to na tej trudnej decyzji niech nikt dodatkowo nie zarabia. Dlatego jest wprowadzony właśnie ten element stałej marży. Stacje, które nie zastosują się do maksymalnych stawek, mogą zapłacić surową karę do miliona złotych. Prezydent jeszcze dziś podejmie decyzję w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na zaprzysiężenie czeka sześć osób wybranych przez Sejm ponad trzy tygodnie temu. Koalicja rządowa jest zniecierpliwiona, szykuje Plan B. Relacja Michała Fabisiaka. Rządzący zauważają, że ustawa mówi o złożeniu ślubowania wobec prezydenta, a nie przed nim. Jak tłumaczą, można więc dokonać go na piśmie. To jeden z wariantów planu B, który zostanie wdrożony, jeśli prezydent dalej będzie zwlekał. Wdrożymy plan B. Wydaje mi się, że po świętach. Mówi Mariusz Witczak, KO, a Sebastian Gajewski z Lewicy dodaje, że rządzący nie będą czekać w nieskończoność. Nie zamierzamy tolerować naruszania ładu prawnego, ładu konstytucyjnego przez pana prezydenta. PiS odpowiada, że złożenie ślubowania bez obecności prezydenta spotęguje chaos w wymiarze sprawiedliwości. To oznacza po prostu materializację w pełni zamachu stanu. Zgodnie z ustawą stosunek służbowy sędziego Trybunału rozpoczyna się po złożeniu ślubowania. Wtedy też zostaje dopuszczony do orzekania. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Trwa wielkanocne spotkanie premiera i ministra obrony z polskimi żołnierzami. Donald Tusk podziękował wojskowym za trud służbę. Podkreślał, że nikt nie potrafi docenić pokoju tak jak ci, którzy ryzykują życiem, by chronić swój kraj. Finansujemy armię, bo Polska pragnie pokoju, przekonywał premier. Dawno w historii słowa o tym, że szykuj się do wojny, jeśli pragniesz pokoju, nie brzmiały tak serio. To, że dzisiaj budujemy potężną armię. To, że mamy świetnych generałów, wykształconych dowódców, zdeterminowanych żołnierzy, największych w historii fundusze, to wszystko powoduje, że widmo wojny oddala się, a nie przybliża do Polski. Wielkanocne spotkanie premiera i szefamon z żołnierzami zorganizowano w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. A teraz pilne wieści z siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie 34 finału udało się zebrać ponad 263 miliony złotych. To nie rekord, ale, ale i tak wspaniały wynik. Zebrane pieniądze pójdą na wsparcie gastroenterologii dziecięcej. Fundacja ogłosiła wynik tegorocznej zbiórki podczas konferencji w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 34 finał WOŚ podbył się 25 stycznia. Przypomnę, w akcję zaangażowało się na całym świecie w sumie 1600 181 sztabów i 120 tysięcy wolontariuszy. Kwestowało także Polskie Radio. Na koniec ostrzeżenie dla turystów. W Tatrach duże lawiny mogą schodzić samoistnie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu, informują toprowcy. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia. To nie jest dobry czas na górskie wędrówki. Szlaki są nieprzetarte i zawiane, mówi Radio Kraków zastępca naczelnika Topr Mieczysław Ziach. Spadło około może 40, może trochę więcej śniegu świeżego, mokrego, ciężkiego śniegu na twarde podłoże. Można się spodziewać już przy takich warunkach samoczynnych lawin dużego rozmiaru, które będą może osiągały dna doli. Generalnie w tej chwili nie polecamy wyjścia w góry, jest słaba widoczność, szlaki są nieprzetarte. Ten tydzień nie wygląda ciekawie i chyba ta sytuacja diametralnie nie ulegnie zmianie. Zarówno w Zakopanem, jak i w Tatrach nadal pada śnieg. Według prognoz wyżej w górach może spaść nawet 20 cm białego puchu. To były informacje polskiego Radia 24. Tatrach zima w pozostałych regionach jest bardziej wiosennie. Słońce przeplata się dziś z chmurami na zachodzie i południowym wschodzie i MGW prognozuje deszcz. W górach popada deszcze ze śniegiem, w szczytowych partiach, jak już mówiłam, sam śnieg. Na termometrach od 6 stopni nad morzem do 12 na Mazowszu i Podlasiu. Na zachodzie okolice 9 stopni. Klima. Sprawdzamy jakość powietrza na zachodzie kraju i na północnym zachodzie jest bardzo dobra. W pozostałej części Polski dobra, tylko w Katowicach i Warszawie umiarkowana. Co z energią? Prawie po połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, a to oznacza, że do końca dnia bez szkody dla środowiska możemy korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat. Reklama.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 Aniu, boli mnie gardło!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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Z Carrefourem Wielkanoc tania jak barszcz. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Kiełbasa podwawelska Morliny 520 gramów, 10 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena przed 19,99. Więcej na Carrefour.pl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 Panie Waskalu, jakie Pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęty do Media Expert, a później tylko go odkuzić, panie zrobić, ugotować, upieć i skawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. ceny na święta w Media Expert, Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2099 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert. O reklamie. Autopromocja. Magazyn Turbo Historia, czyli magazyn poświęcony historii, zarówno tej wielkiej historii, jak i wydarzeniom drobnym, takim, które być może podczas lekcji historii nam kompletnie umykają, ale które na tę wielką historię też miały niebagatelny wpływ. Śledzimy także to, co dzieje się w popkulturze. Filmy, książki, oczywiście związane z historią, albo inaczej, związane z historiami. To wszystko w magazynie Turbo Historia, każdy piątek o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Autopromocja Dzień w Polskim Radio 24 No ten dzień to poniedziałek, 30 marca i mamy już 9 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Ada Tomaszewska. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu i przed nami sporo tematów. Oczywiście będzie polityka ta krajowa, międzynarodowa, ale od spraw związanych z Bliskim Wschodem rozpoczniemy nasze spotkanie. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan redaktor Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu Oko Press. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu i państwu. 31. dzień wojny Izraela Stanów Zjednoczonych z Iranem już mija. Kraje te rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. W odpowiedzi, zaatakował, w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw regionu Iran i kilka państw regionu Zatoki Perskiej. Ale ja się zastanawiam a propos tego 31. dnia wojny. Jak dziś wygląda po ponad miesiącu walk ta sytuacja w tym konflikcie? jakbyśmy mogli opisać skalę też tego konfliktu? Na pewno wygląda zupełnie inaczej niż wyobrażał to sobie Donald Trump, że to będzie wyglądało po miesiącu, ale e, też niestety Donald Trump żył i dalej chyba żyje trochę w świecie swoich fantazji. Natomiast no wojna niestety e, ani trochę, pomimo opowieści o rozmowach, szczególnie wychodzących od, od Trumpa, ona w ogóle nie zmierza do jakiejś deeskalacji, wręcz przeciwnie, cały czas mamy coraz mocniejsze ataki i... Przepraszam, myślałem, że chciał pan... Tak, bo chciałem wejść w słowo, my tutaj się widzimy, więc bez słów takie porozumienie nastąpiło w takim razie. Chciałem dopytać, bo mówi pan, używa pan dość ciekawych określeń a propos tego, jak informacje przekazuje Donald Trump. No, że z jednej strony to fantazje, z drugiej strony opowieści. No, ale nasi słuchacze pewnie myślą sobie zaraz, zaraz. Konflikt zbrojny, zaatakowanie drugiego państwa, to powinno być oparte na faktach, na jakichś konkretnych założeniach, na odpowiednio przygotowanej strategii. Tego tutaj nie widać w przypadku Stanów Zjednoczonych, czy tego, co też mówi prezydent USA Donald Trump? Dzisiaj nawet sobie odświeżyłem te ostatnie dni przed wojną, gdzie między innymi generał Duncan, najważniejszy amerykański wojskowy, cytowano go szeroko jako strzegał go przed Trumpa, przed konfliktem przed ryzykami związanymi z tym konfliktem. Między innymi na przykład z tym, że Amerykanom skończą się rakiety, może nie skończą, ale bardzo szybko będzie ich coraz mniej, będzie ich brakowało rakiety wyprzedzające, to znaczy te przechwytujące na przykład irańskie pociski balistyczne. Dokładnie z tym mamy teraz do czynienia. Miesiąc później Irańczycy Dalej bez problemu uderzają w konkretne cele we wszystkich prawie krajach Zatoki Perskiej. Mieliśmy w ostatnich dniach, tu mi proszę wybaczyć, nie pamiętam w którym kraju, ale atak na fabrykę aluminium w jednym z tych krajów. Dzisiaj również uderzono na pewno w Arabię Saudyjską. Cały czas, bez przerwy Iran narzuca bardzo wysoki koszt prowadzenia tej wojny. Amerykanie o tym wiedzieli, że są takie ryzyka. Ale Trump tego wszystkiego nie słuchał. On był zachwycony swoim sukcesem w jego odbiorze w Wenezueli, to znaczy gdzie udało się szybko porwać dyktatora i w percepcji Trumpa on ma dobre stosunki z nową rządzącą Delsi Rodriguez i wydawało mu się, że w takim razie Amerykanie, tak mi się wydaje, że on do tego tak podchodzi, że Amerykanie w takim razie mogą zrobić wszystko wszędzie. Pomimo wielokrotnych, nie tylko ze strony Dana Keyna, bardzo wielu różnych stron e, ostrzeżeń, e, jak ryzykowna e, jest to operacja. E, Trump e, to wszystko zignorował, e, podjął atak i spełniły się w zasadzie wszystkie najgorsze e, ostrzeżenia. No to teraz dopytam, no bo rzeczywiście o Wenezueli, tej akcji Amerykanów w Wenezueli mogliby, moglibyśmy powiedzieć, że była na pewno spektakularna. Na ile skuteczna w zmianie tego systemu politycznego w tym kraju, to już jest pewnie opowieść za kilka miesięcy, kilka być może lat, jak to też się potoczy. No ale a propos samego Iranu, czy możemy w tym momencie powiedzieć, że w pewien sposób jest to hmm, albo kompromitacja Stanów Zjednoczonych, albo początek tej kompromitacji? Jak pan sądzi? Myślę, że... Kompromitujące na pewno jest to, jak Trump w ostatnich tygodniu, dwóch musi opowiadać, yy, że w zasadzie wszystko się udało i to jest wszystko naprawdę wbrew yy, yy, faktom. Znaczy Trump mówi, że na przykład yy, przed wojną, w yy, pierwszego dnia Trump powiedział, że yy, jednym z celów jest zmiana reżimu. Dzisiaj Trump mówi... Super, udało się zmienić reżim. Próbuję sprzedać taką opowieść, że te cele zostały osiągnięte, więc możemy już tę wojnę powoli kończyć. No i tak, rzeczywiście zabito wielu najważniejszych przywódców, ale system polityczny Republiki Islamskiej stoi, nie rusza się, nigdzie się nie wybiera. Myślę, że warto, bo, bo oczywiście my tu więcej mówimy o Stanach Zjednoczonych, bo to jest bardziej zaskakujące, jak oni do tego podchodzą i jakby być może też bliższe nam trochę. I nie jest tak, oczywiście od razu mówiąc o tym, że Stanom nie idzie to, co założyli. Nie znaczy to, że w Iranie wszystko jest świetnie. To znaczy ten konflikt całą pewnością również narzuca bardzo wysoki koszt Iranowi. Ale no, Republika Islamska uznała, że walczy o swoje życie i... Dla nich, dla rządzących Iranem e, przetrwanie e, będzie w zasadzie zwycięstwem, ale ono odbędzie się wysokim kosztem. To znaczy no, Amerykanom, e, Izraelczykom udaje się zniszczyć e, sporą część potencjału e, militarnego Iranu, ale znowu nie na tyle, żeby po miesiącu e, Irańczycy dalej z powodzeniem e, niszczyli konkretne e, cele. W, między innymi właśnie w, w krajach Zatoki Perskiej. No i Trump w tym momencie, jak wracamy teraz do tej kompromitacji, opowiada... Hmm, że on rozmawia z Irańczykami, że te rozmowy są dobre, że zaraz na pewno... przebiegają z, z dobrze, to jest tak. cytat też ze spotkania na pokładzie Air Force One Donalda Trumpa z dziennikarzami. No po miesiącu wojny, która miała trwać szybko, być łatwa, Trump mówi, że super, rozmawiamy i będzie dobrze, a Irańczycy mówią, nie, nie będziemy z wami rozmawiać, nie rozmawiamy, nie ma żadnych rozmów bezpośrednich. No i tak, faktycznie oczywiście tylnymi kanałami dyplomatycznymi przesyłane są wiadomości, wymieniane są stanowiska, ale mm, Trump już w zeszłym tygodniu mówił, że ma nadzieję, że w Islamabadzie, w stolicy Pakistanu, uda się spotkać e, z Irańczykami w zeszły czwartek. Tak e, to się nie stało. E, nie wiemy, kiedy to się może stać, czy to się stanie w ogóle. E, e, jakieś tam próby kontaktu, wymiany wiadomości są, ale... E, te rozmowy w zasadzie do niczego nie prowadzą, chociaż amerykański prezydent cały świat przekonuje, że idą świetnie. I teraz jeszcze jeden wątek, który tutaj się pojawia a propos Stanów Zjednoczonych i tego, co może nastąpić. Pojawiają się takie spekulacje dotyczące ewentualnej, ewentualnego wysłania wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych właśnie do walki o o Bliski Wschód. Jest rozważane zajęcie przez wojska USA jednej z wysp będącej centrum eksportowym irańskiej ropy naftowej. Informacje w wywiadzie, przekazane w wywiadzie z Financial Times, ale a propos też... Tego wysłania wojsk w ogóle przez Stany Zjednoczone. Donald Trump używa takiego stwierdzenia, że on po prostu chce mieć wiele opcji na stole. Jak pan interpretuje takie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie tak jak pan zauważa, na samym początku ten konflikt miał pójść szybko, miał potrwać raczej, no powiedzmy w cudzysłowie, krótko. A tutaj może być, może dojść nawet do zaangażowania wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. W połowie lutego mieliśmy do czynienia w zasadzie z identyczną sytuacją. To znaczy yy, wtedy, o, nawet. Yy, korzystniejszą trochę, bo trwały faktyczne rozmowy w Genewie między innymi z Irańczykami. No ale jednocześnie właśnie Trump wysyłał powoli wojska, tylko że nie lądowe, i mówił, że chce mieć właśnie opcję, albo jak się nie uda, to będziemy atakować. No i mamy po miesiącu wojny bardzo podobną sytuację. Trump twierdzi, że prowadzi rozmowy, ale jednocześnie chce mieć te opcje. Jednocześnie te rozmowy... Jeszcze bardziej do niczego nie prowadzą w tym momencie niż w lutym. E, więc e, nie widać za bardzo w administracji amerykańskiej osoby, która w miarę rozumiałaby jak z Irańczykami rozmawiać, czego oni chcą. E, I jeśli chcemy doprowadzić do e, faktycznego powstrzymania wojny, to co robić. E, znaczy, tu jest jeden z podstawowych problemów, to wymaga wtedy przyznania się do jakichś błędów, bo jednak jeśli po miesiącu um, głównym problemem jest um, zablokowanie ciesiny Ormus, która przed wojną była otwarta, czyli jakby to zamknięcie jest wynikiem wojny, wojny. którą rozpoczęli Amerykanie. Więc um, jeśli w wyniku rozmów udałoby się otworzyć tą cieśninę Ormus, no to nie można mówić o wielkim sukcesie Amerykanów, którzy załatwili problem, który, który sami zrobili. Więc no, Amerykanie są w bardzo trudnej sytuacji. Mówi się gdzieś tam, że J.D. Vance, wiceprezydent, miałby być tą osobą, e, która mogłaby z Irańczykami e, porozmawiać, bo Irańczycy z całą pewnością teraz nie, nie ufają e, Kushnerowi, Witkowowi, e, któż, których uważają za osoby, które ich wielokrotnie oszukały. Tak, taka jest recepcja w Iranie tych rozmów, że oni byli, e, one były wykorzystane, wykorzystywane tylko i wyłącznie po to, żeby m, zebrać to wojsko e, i, i kupić sobie czas, żeby tą e, wojnę przeprowadzić. Ale... M, jeśli Wans miałby usiąść do stołu z kimś e, z Irańczyków, e, no to też musiałby mieć... E, e, nie wiem, czy on ma kwalifikacje po prostu do, e, do prowadzenia... Znaczy, może ma kwalifikacje, ruchu. tego nie, tutaj nie rozstrzygniemy, ale na pewno musi mieć też e, taką pewność, że jeżeli jedzie na rozmowy i coś ustali, to że te ustalenia po prostu zostaną dotrzymane, a nie że za chwilę to zdanie gdzieś wyżej, wiadomo o kogo chodzi, zostanie zmienione bardzo szybko, bo to nie pomaga przy negocjacjach i rzeczywiście może podważać zaufanie obu stron do siebie. No tak, to, to, jeśli mogę, to, to, to, mamy dwa stanowiska w tym momencie, 15 punktów amerykańskich, które są bardzo maksymalistyczne i jakby mamy pięciopunktowe stanowisko irańskie, które jest bardzo maksymalistyczne, to znaczy Irańczycy na przykład domagają się gwarancji że wojna nie powróci. Że no i... Stany i Izrael zostaną uznane za agresora. Tak, i reparacji wojennych się domagają. No to to jest. No i w ogóle wycofania, chyba z tego, co tam czytałem, wycofania amerykańskich sił z Bliskiego Wschodu. No więc właśnie, no to Amerykanie nigdy się na to nie zgodzą. Irańczycy nigdy się nie zgodzą na te punkty, jakby jest strasznie daleko do tego. Jeśli Trump teraz e, mówi albo to moje punkty, albo zaraz zaatakujemy e, Wasze wyspy. No to jasna konkluzja brzmi, zbliżamy się do tego ataku na irańskie wyspy. Co on chce w ten sposób osiągnąć? Trudno powiedzieć. Twierdzi, że otworzy, otworzenie z, y, cieśniny Ormus, y, którą, jak już mówiliśmy, była otwarta, tylko y, zablokowały ją, znaczy, y, zablokowali ją Irańczycy, ale spowodowało to, o, wynikało to z amerykańskiego ataku. Jednocześnie trzeba sobie zadać pytanie, czy. Atak na wyspę Hark i e, e, ewentualnie inne mniejsze wyspy na, na Zatoce Perskiej odblokuje e, tę e, cieśninę. Bardzo wątpliwe, no bo to jest bardzo trudne zadanie i nie wiem, nawet przejęcie samej wyspy, które będzie bardzo trudne, jakby, no nawet kilka tysięcy marins amerykańskich e, będzie miało przeciwko sobie całą siłę Amery e, irańskiej armii. To e. Ja dopytam a propos takiego scenariusza, że rzeczywiście te wojska lądowe Stanów Zjednoczonych zostałyby wysłane czy to na Wyspę Harg, czy na inne miejsca w rejonie Iranu. Według New York Timesa w niedzielę na Bliski Wschód dotarło kilkuset żołnierzy Specjalnych W poprzednich dniach sprowadzono tam jednostkę ekspedycyjną Marines oraz żołnierzy 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej. W sobotę Washington Post podał, że Stany Zjednoczone planują możliwe operacje lądowe, które mogą potrwać kilka tygodni, choć decyzja w tej sprawie nie zapadła. Ja o te tygodnie chcę zapy zapytać, no jeżeli taki scenariusz rzeczywiście by się zrealizował, to czy moglibyśmy jakkolwiek spekulować na temat tego, ile ten konflikt może potrwać i co być może ważniejsze dla nas, dla naszych portfeli, jak może też wpłynąć na sytuację na całym świecie? No jasne jest, że dalsza eskalacja to dalszy wzrost cen ropy. Trump wielokrotnie próbował, gdy się zorientował jak to wygląda, różnymi retorycznymi sztuczkami obniżać tą cenę i to zawsze udaje się na, sek na chwilę, czy tam na godzinę, może na dzień, ale jak się spojrzy na wykres z ostatniego miesiąca Ropy Brent, to, to trend jest bardzo jasny. Dzisiaj jest około 115 dolarów za baryłkę, a taki atak... To jest dla Iranu, jeśli do, do niego dojdzie, a niestety no, nie można go wykluczyć na dzisiaj, jeśli do niego dojdzie, dla Iranu to jest sygnał do bardzo ostrej odpowiedzi, z pewnością w, na kolejne cele również w, w Zatoce Perskiej po to, żeby właśnie dalej podwyższać ten koszt prowadzenia konfliktu. Trump z pewnością znowu niechętnie będzie się chciał wycofywać bez wyraźnego sukcesu. No i no, jak już też to mówiłem od tygodnia dwóch, próbuje sprzedawać tę wojnę jako już dokonany sukces, ale idzie mu to kiepsko. No a niestety atak na te wyspy. Na, na cieśninie y, mają potencjał również katastrofy. Jakby nie ma co wątpić w kwalifikacje y, najlepszych amerykańskich jednostek militarnych do przeprowadzania najtrudniejszych y, operacji, ale y, no to będzie ekstremalnie trudna um, operacja, y, szczególnie ewentualne utrzymanie tego, y, tych wysp, tego stanu, więc no, y, dalej brniemy w, w dalszą eskalację, w bardzo trudną sytuację. Sytuacja na Bliskim Wschodzie związana z Iranem na pewno jest bardzo trudna, wieloaspektowa, wiele wątków tutaj też poruszamy w naszym spotkaniu, naszej rozmowie, ale myślę, że też wynika z tego, o czym pan redaktor wspomina, że Stany Zjednoczone uwikłały się trochę na własne życzenie, w konflikt bardzo kosztowny, w krótszej, w długiej perspektywie czasu również, ale chcę od drugiej strony też spojrzeć, od drugiej strony zapytać, czy Iran stawiamy tutaj wyłącznie w kategoriach, nie wiem, ofiary działań Stanów Zjednoczonych, czy jaką rolę w ogóle pełni Iran w tym momencie w regionie, na Bliskim Wschodzie? Czy to jest zagrożenie rzeczywiście dla regionu, dla Izraela, dla Stanów Zjednoczonych, być może szerzej dla Zachodu, czy nie? Na dziś to, jeśli chodzi o region, to chyba największe zagrożenie Iran stanowi dla krajów zatoki, które stały się zakładnikiem trochę Amerykanów. One postawiły przez lata na... na bycie w orbicie amerykańskiej. Na, liczyły na to, że przy ewentualnym irańskim ataku będą bronione. No i one bardzo mocno obrywają i, i tam musi się dużo kotłować politycznie. To jest też niebezpieczne dla powojennego, ewentualnego układu. To jest w dużej perspektywie, no bo nie wiemy, kiedy ta wojna się zatrzyma. Układu sił dla Iranu myślę, że to też jest niekorzystne, bo nie jest tak, że Iran miał świetne stosunki z krajami, z arabskimi krajami Zatoki. W wielu przypadkach one były złe, czasem bardzo złe, ale to może utrudnić na bardzo długi czas tę tą, tą sytuację i ewentualne układa, układanki w, w całym regionie. No, Iran... Ostatecznie jest obecnie rzeczywiście ofiarą e, agresji, którą w świetle prawa międzynarodowego można bardzo łatwo uznać e, za nielegalną. Oczywiście to nie jest tak, że Iran jest e, niewinnym, dobrym krajem na, na... No i przede wszystkim irański, rząd irański, reżim, możemy to tak powiedzieć. No tak. E, e, no i nie tylko. To znaczy oczywiście, no, warto przypominać cały czas o tym, że zaledwie w styczniu Iran, e, bar, Irańczycy, władze irańskie bardzo krwawo stłumiły e, Kolejną falę protestów. Iran jest w dramatycznej sytuacji e, gospodarczej. E, I pomimo tego, że Irańczycy teraz odgrywają rolę, pokazują się jako bardzo e, silni, którzy się bronią, e, że są sprawiedliwi, no bo przecież e, przeciwko takiej agresji e, się stawiają, to m, jest to reżim, który ma bardzo, bardzo wiele e, na, e, na sumieniu. No ale p, jest oczywiście oczywiste pytanie, czy e, reżim należy zmieniać w ten sposób. To po pierwsze. Po drugie, czy Amerykanom o to chodziło? Retorycznie tak, ale tak naprawdę widać dzisiaj bardzo mocno, że Trumpowi wcale nie zależy na żadnej demokracji w Iranie, wielu, nigdy go to nie interesowało. W wielu też oświadczeniach oficjalnych, czy to prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy, czy przedstawicieli jego administracji, no podkreślano, że nie chcieli zmieniać tego reżimu, że społeczeństwo irańskie musi wziąć te sprawę w swoje ręce. Ale to temat na zupełnie inne spotkanie. Nasz czas w tym momencie dobiegł końca. Pan redaktor Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu Okopres był naszym gościem. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.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 Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W, w momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od y, początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Zgruszenie w Polskiego Radia 24. Minęła 13.30. Aleksandra Kozera, zapraszam. 6 ,16 zł, 16 groszy. Tyle od jutra zapłacą kierowcy za litr benzyny 95. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki cen paliw na mocy pakietu CPN. Olej napędowy ma kosztować maksymalnie 7 ,60 zł, 60 groszy. Obniżki to efekt redukcji akcyzy o blisko 30 groszy i zmniejszenia stawki VAT na paliwa z 23 do 8%. Rządowa inicjatywa doprowadzi do wypłaszczenia cen, ocenia prezes Unimotu Adam Sikorski. Bo jeżeli jest narzucona cena maksymalna, to zakładam, że u wszystkich dużych operatorów Orlen, BP, Shell, stacje Moja, Circle K, te ceny będą bardzo podobne. Nigdy tego nie mieliśmy na polskim rynku. Obniżek nie odczują kierowcy tankujący LPG. Średnia cena tego paliwa wynosi 3,82 zł za litr. Za niezastosowanie się do maksymalnych stawek stacją grozi surowa kara do miliona złotych. Kolejny polski satelita dotarł na orbitę. Niespełna pół godziny temu z bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych na Florydzie wystartowała misja Transporter 16. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX przetransportowała jednostki radarowe firmy ISAI należące do polskiej armii. To część programu Mikrosar, w ramach którego powstaje konstelacja Pol Polsaris. Umowę na dostawę dla Polskiej Armii Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi podpisano w maju zeszłego roku. Wartość kontraktu opiewa na 860 milionów złotych. Jego celem jest zwiększenie zdolności rozpoznawania satelitarnego naszych sił zbrojnych, poinformował w mediach społecznościowych wiceszef MON Cezary Tomczyk. A teraz Gdański precyzyjne uderzenie policji w narkobiznes. Mundurowi przejęli narkotyki warte ponad 4 miliony złotych. Do doszło do tego dzięki zatrzymaniu w ubiegłym tygodniu trzech członków gangu narkotykowego. W ich samochodach oraz domach znaleziono 72 kg klefedronu, 11,5 litra płynnej amfetaminy, ponad kilogram kokainy oraz kilogram ekstazy. Zabezpieczone narkotyki odpowiadają blisko 160 tysiącom porcji handlowych, które mogły trafić na czarny rynek. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, dwóch z nich trafiło do aresztu, a trzeci podejrzany został objęty dozorem policji. Mniej pytań teoretycznych bez jazdy po placu manewrowym. Ministerstwo Infrastruktury reformuje egzamin na prawo jazdy. Nowa formuła skupi się na informacjach niezbędnych kierowcy na drodze. Pytania mają być przejrzyste i ogólnodostępne. Przyszli kierowcy nie będą też musieli wykonywać podjazdów pod górkę i jazdy po łuku na placu manewrowym. Poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. Dlatego chcemy, aby przede wszystkim oceniane były umiejętności kierowców w praktyce, czyli w czasie uczestnictwa w codziennym ruchu drogowym. Nowe przepisy mają być gotowe do końca roku. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie wejdą w życie. Dzień w Polskim Radiu 24. Mamy już 13:33 i teraz po Bliskim Wschodzie czas na krajową politykę. Stan dnia. Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orbana i jego partię przed wyborami, które na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił obszernego wywiadu kanałowi prorządowego tygodnika Modlinder. Lider Prawa i Sprawiedliwości liczy, że wygrana partii Orbana pociągnie za sobą zwycięstwo PiS w Polsce, skrajnej prawicy we Francji, utrzymanie się Giorgi Meloni we Włoszech, a zatem stworzenia bloku prawicowych rządów w wielu krajach Unii Europejskiej. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabiszek, Michale Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, bo wcześniej prezydent Karol Nawrocki, teraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Rosław Kaczyński, zdają się wyraźnie wspierać Wiktora Orbana. Dlaczego tak zależy to im prawda. na zwycięstwie tego polityka i co o ich postawie mówi się też po prostu w polskim parlamencie? To zacznę może od tego, co mówi się w polskim parlamencie, a tu zarówno na prezydenta, jak i prezesa PiS spada fala krytyki właśnie za to, że angażują się w kampanię wyborczą na Węgrzech i wspierają Wiktora Orbana. Rządzący zauważają, że ten polityk ma przecież bliskie relacje z Władymirem Putinem, a skoro tak, to jak mówi poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak, polscy politycy nie powinni z nim współpracować, a przynajmniej nie powinni robić tego tak blisko, jak chce to robić Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli my chcemy stabilnej Europy, jeżeli my chcemy bezpiecznej Europy, to uważam, że współpraca z Putinem to jest zdecydowanie nie ten kierunek, w którym my powinniśmy iść. Ja słowo współpraca generalnie odbieram jako taki kierunek, nazwałbym to pozytywny, więc w moim mniemaniu my nie powinniśmy tutaj mówić o współpracy z Putinem. W ocenie posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka PiS stawia na, na Orbana nie po to, aby reformować Unię Europejską, jakie przedstawia to Jarosław Kaczyński we wspomnianym wywiadzie, ale po to, aby zagwarantować parasol ochronny politykom PiS, którzy dziś na Węgrzech znaleźli schronienie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Kaczyński ma od dawna kontrakt z Orbanem w ramach tego kontraktu. Ziobro, Romanowski są chronieni. Orbanowskie Węgry to dziupla dla aferzystów z PiSu. Po drugie są udokumentowane kontakty, takie powiedziałbym polityczno biznesowe środowiska powiązanego z PiSem i ludzi powiązanych z Orbanem. A do tego, jakie zauważa poseł KO, jest też tak, że Donald Trump widzi dzisiaj w Wiktorze Orbanie lidera ruchu MAGA w Europie. No i stąd chęć bliskiej współpracy polityków Prawa i Sprawiedliwości z Wiktorem Orbanem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmuk mówi, że ta argumentacja o parasolu ochronnym, to, tu, tu cytat, to retoryka na poziomie szkoły podstawowej. Poseł, poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk wyjaśnia też, że Prawo i Sprawiedliwość kibicuje Wiktorowi Orbanowi, bo to polityk, który dzisiaj dobrze diagnozuje problemy, problemy, z którymi boryka się Unia Europejska. Pan premier Orban ma krytyczne zdanie Unii Europejskiej i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście jeżeli ta polityka unijna będzie kontynuowana, to mówiąc bardzo brutalnie, Unię Europejską czeka smutny koniec. A jeśli chodzi o bliskie, współ, bliskie relacje Wiktora Orbana z Władimirem Putinem, no to tu politycy PiSu mówią, że akurat z tego powodu te relacje oceniają krytycznie. Mówią, że dał temu wyraz właśnie podczas wizyty na Węgrzech prezydent Karol Nawrocki, no ale z drugiej strony też rozumieją w jakim położeniu znajdują się Węgry. Rozumieją, że aby Węgry mogły się rozwijać to muszą korzystać z surowców energetycznych, no i właśnie te surowce pochodzą z Rosji. No, o tym wszystkim mówił Michał Fabisak. Michale bardzo ci dziękuję za te zebrane informacje i przekazane w polskim radiu 24. Do usłyszenia wszystkiego dobrego dla ciebie. Gość polskiego radia 24. A w naszym studiu doktor Andrzej Janusz, politolog, Instytut Józefa Piłsudskiego. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dość ciekawy ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego który, dla prorządowego tygodnika węgierskiego, w którym no, wydaje się rzeczywiście jednoznacznie popierać już rząd Wiktora Orbana. Przy wizycie prezydenta Karola Nawrockiego były kontrowersje, było sporo politycznych emocji, no ale takiego jednoznacznego powiedzmy poparcia poza tym spotkaniem dla Wiktora Orbana nie było. Teraz chyba wątpliwości już nie ma. Tak, znaczy to jest, można powiedzieć, wybory na Węgrzech. Widać, że skupiły w sobie, to jest, tak, to jest taka bitwa europejskich rodzin politycznych. Dlatego, że z jednej strony mamy, mieliśmy ten zjazd ugrupowań prawicowych w Budapeszcie z, z różnych frakcji Parlamentu Europejskiego jednoznacznie, który, który wspierał, tam wszyscy wspierali Wiktora Orbana, Między innymi z Polski był wicemarszałek Krzysztof Bosak. Była wizyta polskiego prezydenta, no ale to w ramach też tych dni polsko-węgierskich, ale była, oczywiście to jest fakt polityczny, przed wyborami bardzo istotny, czyli prezydent spotkał się z Wiktorem Orbanem, chociaż jednoznacznie podkreślał nasz bardzo krytyczny ocenę tego, co robi Rosja, agresję Rosji na Ukrainę, natomiast spotkał się i to jest fakt, to jest fakt polityczny. I z drugiej strony mamy wypowiedzi polityków dzisiaj dominujących grup i frakcji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim i, i, w, i w Komisji Europejskiej, które jednoznacznie wspierają opozycyjnych, opozycyjną partię Tisze, która w sondażach w tej chwili wydaje się prowadzić przed wyborami na Węgrzech i ich przywódcę Madziara, który zresztą też ciekawy, bo on się też wywodzi w ogóle kiedyś, był w Fideszu, także to też taka ciekawa jest jakby, drogę polityczną, on o, o, przeszedł. W związku z tym widać, że ewidentnie jakby Węgry stały się takim polem bitwy dwóch w tej chwili tych głównych narracji w Unii Europejskiej. Z jednej strony to jest narracja dzisiaj, która wspiera dzisiejszą opozycję węgierską, która jest na fali, to znaczy pewnego utrzymania stabilności Unii Europejskiej, jakby dalej pojścia w kierunku większej integracji Unii Europejskiej. I tutaj jednoznaczne stanowisko wobec Rosji, krytyka Rosji za agresję na Ukrainę. I z drugiej strony mamy ugrupowania centroprawicowe, bardziej prawicowe, które jakby krytykują obecny stan Unii Europejskiej, deklarują, że przeciwstawiają się centralizacji tej Unii, prawda? Mówią o tym, że Unia Europejska bardzo się zmieniła, mówią o tym, że to, uważam, że Unia Europejska to jest ta Unia Europejska ojczyzn. No i tutaj wśród tych ugrupowań już, już jest pewien podział wobec Putina, no bo nie, niektórzy niektóre są tam też ugrupowania, nie mówię o Polsce oczywiście, ale są też ugrupowania, które nie są tak krytyczne wobec Władimira Putina, są też krytyczne wobec Ukrainy, no ale są też takie, które jakby to rozdzielają, tak? No i tutaj w tym przypadku widać, że Prawo i Sprawiedliwość jakby stara się tą, tą taką narrację, oczywiście to jest dużo bardziej skomplikowane w polityce, bo jak się ma jednoznaczny, taki prosty przekaz, to jest, on bardziej jest jakby taki mocny. Natomiast tutaj ewidentnie muszą, muszą to zniuansować. Z jednej strony wspieramy Urbana w jego polityce, w jego ocenie Unii Europejskiej, ale z drugiej strony krytykujemy Urbana za jego relacje z Putinem. No bo ktoś by mógł pomyśleć, jeżeli Wiktor Orban dobrze diagnozuje problemy Unii Europejskiej, to może też di dobrze diagnozuje sytuację i relacje związane z Rosją, no idąc tym tropem. I rzeczywiście tutaj niuansowanie tego wszystkiego jest wyjątkowo trudne i teraz się zastanawiam, czy te słowa prezydenta Karola Wrockiego, które padły po, podczas tego spotkania przy okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, dość mocne skierowane właśnie w stosunku Rosji, że tu się z Węgrami różnimy, czy one nie padły dlatego, żeby być Pewnym, pewnego rodzaju alibi politycznym dla Prawa i Sprawiedliwości. No bo teraz politycy PiSu się na te słowa powołują. Mówią, że no my wspieramy Wiktora Orbana, no ale przecież mamy inne zdanie co do Rosji. Mówił o tym przede, przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki. Czy to nie był taki polityczny wytrych? To znaczy to jest oczywiście, znaczy ta, ten przekaz jest prezydenta jednoznaczny. No podkreślmy też wypowiedź z ostatnich można powiedzieć dni, kiedy to na, na tym spotkaniu SIPAK-u w, w Stanach Zjednoczonych, też jednoznacznie się wypowiadał co do oceny Rosji, tak, bardzo krytycznie i tam też te, ciekawy był ten wątek, że na konserwatywnym spotkaniu e, zakwestionował tą tezę rosyjską, która to, to jest teza bardzo, od wielu, wielu lat można powiedzieć, próba takiego pokazywania, że Rosja to jest wbrew pozorom konserwatywny kraj, który walczy o konserwatywne wartości i w związku z tym no, konserwatyści powinni w taki czy inny sposób patrzeć na, na, na Rosję przez pryzmat głównie wartości, a nie tego jak Rosja się zachowuje jako agresor, prawda, który y, najechał Ukrainę popełnia zbrodnie ludobójstwa. I w związku z tym ten przekaz tutaj prezydenta Nawrockiego jest konsekwentny, to znaczy z jednej strony i na Węgrzech, Mówił jako, jako krytyk Rosji, taki zdecydowany i nawet w Stanach na, na tym spotkaniu konserwatystów też z punktu widzenia tej narracji rosyjskiej konserwatywnej też w nią uderzył, mówiąc, że Rosja to jest przede wszystkim państwo korupcji i przemocy, tak? a, a nie jakby tutaj państwo, które jest, słynie z, z, z konserwatywnych wartości. Natomiast oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości będą się do tego przekazu prezydenta Nawrockiego odwoływać, no, zwłaszcza, że PiS cały czas, jeśli chodzi o ocenę Rosji, jeśli chodzi o cenę Władimira Putina, no też tutaj jest konsekwentny, jednoznaczny. Natomiast powtarzam, Oczywiście w sytuacji takiej, która mamy za kilka tygodni te wybory, zawsze tą narrację, którą trzeba dzielić z jednej strony, popieramy Orbana w, w wymiarze powiedzmy polityki europejskiej, ale go krytykujemy w polityce wobec Putina, no zawsze jest oczywiście trudniej niż, niż te ugrupowania, które generalnie Orbana po, potępiają, tak? Potępiamy go za to, co mówi o Europie i potępiamy go za to, co mówi o Putinie. No bo tutaj kolokwialnie patrząc na to wszystko, moglibyśmy mieć po prostu nie wiem, znajomego, który popiera zbrodniarza wojennego i powiedzieć o tym znajomym, że no tak, popiera tego zbrodniarza wojennego i nam to do końca nie pasuje, ale ogólnie to fajny chłopak jest, więc możemy mieć z nim fajne relacje. Ja się zastanawiam, czy z twarzą z takiej narracji można wyjść, ale też myślę, że ważniejsze być może pytanie jest takie, czy rzeczywiście wygrana partii Orbana w tych wyborach na Węgrzech może być takim motorem politycznym dla samego Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, idąc Dalej też prawicy w ogóle, czy we Francji, czy utrzymanie się Giorgi Meloni we Włoszech. To znaczy mi się wydaje, że da dawanie przykładu yy, porównania do Polski yy, to, to dla polityków PiSu chyba mo może być istotne, dlatego że, zwróćmy uwagę, dzisiaj w sondażach yy, Prawo i Sprawiedliwość nie przewodzi, tak jak jest na Węgrzech. To znaczy dzisiaj w sondażach dokładnie przewodzi partia Tisza. I, I teraz rozumiem, w sytuacji, gdyby Wiktorowi Or Orbanowi udało się wygrać te wybory, zawsze politycy Prawie Sprawiedliwości by mówili, słuchajcie, sondaże to nie wygrywają, jest rzeczywista prawda wybory, ludzie decydują i jakby to jest, to, to, to, to jest ten przykład. Także mi się wydaje, że z tego punktu widzenia oczywiście to, jest, to, to, to, to byłoby jakby takim istotnym elementem. Natomiast wybory węgierskie trzeba wpisać w tą całą y, układankę europejską wyboru. Zwróćmy uwagę, w przyszłym roku są wybory w bardzo wielu państwach europejskich. Mamy wybory we Francji, mamy wy wy wybory właśnie we Włoszech, y, mamy wybory w Polsce i teraz y, tam y, w tej chwili ugrupowania prawicowe generalnie y, no, są na takiej pewnej fali wznoszącej albo na fali takiej, która daje pewną gwarancję, daje szansę na odniesienia zwycięstwa. W związku z tym z tego punktu widzenia, gdyby Orbanowi udało się wygrać, oczywiście na pewno by to też wzmacniało te ugrupowania prawicowe, no bo zwróćmy uwagę, yy, większość tych polityków, liderów tych partii przyjechała do Budapesztu, poparła Orbana i Orban by zawsze mógł powiedzieć no tak, ja wygrałem i między innymi dzięki temu, że jestem w tej międzynarodówce prawda prawicowej, europejskiej i dzięki poparciu tych ugrupowań też na pewno to się przyczyniło do mojego sukcesu. Także na pewno to, to, to, to jest istotna bitwa polityczna i z drugiej strony nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że w najbliższych dniach i tygodniach będziemy świadkami bardzo istotnej fali poparcia dla partii Tisza przez polityków europejskich, którzy, którzy są jakby w, no w, w opozycji do tych prawicowych partii europejskich. Także tutaj można powiedzieć, wszyscy będą ten, te Węgry są takim naprawdę bardzo ważnym polem bitwy, takim na, można powiedzieć poligonem pewnym politycznym, tego co się będzie działo w, w przyszłym roku. A dla wielu Polaków na pewno bardzo ważnym, bardzo ważną kwestią są ceny paliw na stacjach benzynowych i teraz kolejny wątek nam się otwiera z jednej strony gospodarczy, ale tutaj przede wszystkim spojrzymy ze strony politycznej, no bo wiemy, że od jutra ma być już tańsze tankowanie na stacjach benzynowych Minister energii, minister energii podał pierwszą maksymalną cenę detaliczną paliw. Benzyna 95 ma kosztować 6,16 zł ,16, za litr. 986,76 76, olej napędowy 7,60. Obwieszczenie o obniżkach cen ukazało się w Monitorze polskim. Ma nowe przepisy i to chyba najważniejszy ten polityczny element. Zawierają się w pakiecie ceny paliwa niżej, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu, podpisany przez prezydenta Karola Nowrockiego, choć tu nie było bez pewnych kontrowersji politycznych uszczypliwości. Ale czy ten pakiet CPN można uznać za polityczny sukces rządu, czy jak w ogóle to interpretować? Bo to dość ciekawa sytuacja. Znaczy, myślę, że tutaj rząd przede wszystkim to, że dokonał takiego, takiego rozwiązania, które powiedzmy, z, z, no, pamiętamy, spotkało się w parlamencie z, jedno, z jednomyślnym poparciem, co co w zasadzie się bardzo rzadko zdarza w polskim parlamencie. Z drugiej strony oczywiście mamy cały czas tą narrację opozycji, głównie Prawa i Sprawiedliwości, że to można było wcześniej zrobić, tak, że tutaj rząd jest jakoś tam spóźniony. Natomiast ja myślę, że z punktu widzenia rządu i takiej analizy politycznej, na pewno najważniejsze było to, żeby te przepisy weszły w życie przed świętami. Ja myślę, że rząd naprawdę bardzo się obawiał, że gdyby tego nie zrobiono, to temat cen paliw i tego, że rząd powiedzmy nie, nie działa tutaj yy, bardzo tak intensywnie, na pewno byłby jednym z głównych roz, tematów rozmów przy świątecznym stole i to później się przekłada ewidentnie na notowania partii politycznych na ocenę jakby taką polityczną i to ma odbicie później, później w sondażach. Także myślę, że z punktu widzenia Donalda Tuska najważniejsze było to, żeby rząd pokazał tą swoją sprawczość i działanie na rzecz tańszych cen i na rzecz obywateli w tym wypadku przed świętami, żeby przed świętami raczej nawet jak będzie przy świątecznym stole rozmowa o cenie paliw, no to jednak będzie podstawowa teza, no dobrze, ale rząd jednak tutaj w tej sprawie coś zrobił, no paliwo jest tańsze niż, niż gdyby nic nie zrobił, było byłoby jeszcze droższe. Także to jest, myślę, że z punktu widzenia e, rządu, to było, to było najważniejsze przesłanie, żeby to wszystko się udało przed świętami, no i się udało. Znaczy, rząd po prostu nie miał wyjścia, musiał tak zareagować? Moim zdaniem tak. To znaczy, była kwestia tylko jakby czasu, natomiast no czas wybrał. Święta na pewno były takim katalizatorem i przyspieszyły te działania. Rząd już jakby, e, moim zdaniem, nie mógł przeciągać e, i tak i tak zarzuty cały czas się pojawiają, że, że mógł to wcześniej zrobić. Natomiast no zrobił to, e, myślę, że z punktu widzenia widzenia swojego w optymalnym czasie, to znaczy właśnie zdążył przed świętami. No jakby zrobił wcześniej, to mogłyby pojawić się że też, że zbyt wcześnie reaguje i ingeruje właśnie w ceny paliw na stacjach benzynowych, ale a propos tej politycznej bieżącej wojny, pojawił się też wpis na portalu X szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera. Po ponad 18 godzinach od podpisu prezydenta Nawrockiego, rząd w końcu opublikował ustawy, presja ma sens, dlatego będziemy pilnować ich dalej na każdym etapie. Teraz czas na rozporządzenia. Chodzi tutaj właśnie o ten pakiet o paliwach CPN, czyli ceny paliw niżej. E, czyli mamy tutaj dwie ustawy w sprawie ustalenia maksymalnej ceny paliw na stacjach benzynowych i podatku akcyzowego. No ale a propos tego wpisu już zastanawiam się, czy każdy aspekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, staje się zakładnikiem bieżącej walki politycznej. No bo i tak źle, i tak niedobrze tutaj prezydent podpisuje. No to moglibyśmy powiedzieć, że nareszcie jakaś współpraca. No ale zanim to wszystko zostało opublikowane już e, po podpisie prezydenta, to dało też przyczynek do tego, żeby ponownie rząd zaatakować. No tak, no widać, że znaczy kwestia tych cen paliw to jest bardzo gorący temat y, polityczny, to znaczy y, ceny paliw y, w historii najnowszej świata to są, to, to są sprawy, które mają ogromny wpływ na na to, co w, w polityce, w gospodarce się dzieje. W związku z tym wszyscy politycy wokół cen paliw właśnie mają taką, bym powiedział, wzmożoną czujność i wszystkie kwestie, które się z tym wiążą, oni bardzo tutaj to precyzyjnie, szczegółowo śledzą i jakby do tego się odnoszą. No, zwró zwrócę uwagę, no, tutaj była przecież moment, kiedy to no, uchwalono ustawy, uchwalono to wszystko dosyć szybko, prawda, jak, jak mówiłem, jednomyślnie, natomiast no, istniała wśród części dzisiaj obo rządzącego obawa, że prezydent, który właśnie wylatywał do Stanów Zjednoczonych, dopiero po powrocie ze Stanów to podpisze. No, okazało się, że prezydent w samolocie pod, mógł podpisać tę ustawę i, i nie było żadnego problemu. W związku z tym nawet już w ogóle wokół, wokół miejsca, gdzie prezydent podpisał, zrobiła się pewna debata polityczna. Także widać, że to jest bardzo, bardzo gorący temat. No ale czy ten temat nie stanie się też za jakiś czas problemem? No bo jak zauważa senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Kwiatkowski, dopóki nie zakończy się konflikt na Bliskim Wschodzie, nie ma szans na znaczący spadek cen. Żałuję, że prezydent Nawrocki będąc w Stanach nie miał szansy mówić o następstwa konfliktu na Bliskim Wschodzie z prezydentem Trumpem, że efektem decyzji, które on podejmuje jako prezydent Stanów Zjednoczonych, to efekty tych decyzji dotykają nas wszystkich. No właśnie, bo to o czym rozmawiamy dotyka przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Izraela, Iranu, o sytuacji w ogóle na Bliskim Wschodzie, która jest niezwykle skomplikowana, wieloaspektowa. Ja zastanawiam się, czy... To co zrobiono w tym momencie, to znaczy przyjęte, przyjęcie tych ustaw, tego pakietu CPN, no jednak nie za wcześnie, no bo okaże się zaraz, że ten konflikt potrwa, że ceny ropy pójdą jeszcze bardziej w górę, no i wtedy ponownie problem cen paliw będzie podgrzewany przez naszą klasę polityczną. Znaczy tutaj ja myślę, że polski rząd też się kierował, patrzył na to, co robią w innych państwach europejskich wiemy, że inne państwa, między innymi Włochy, o których też tutaj mówiliśmy. Te, bardzo podobny pakiet y, wprowadziły, żeby, o, który, który ma na celu obniżenie cen paliw. W Niemczech to dokładnie to samo. W związku z tym ewidentnie widać, że y, polski rząd i Polska jest jakby w tym takim głównym nurcie europejskim i, i tutaj nie, nie opóźnia, tylko jest y, y, można powiedzieć w tym pierwszym można powiedzieć rzucie tych państw, które reagują. A teraz jeśli chodzi o, o, o perspektywę. No y, y, prezydent Trump stara, stara się przekonywać opinię publiczną, że wojna z Iranem potrwa jeszcze kilka, maksymalnie kilka tygodni, a może nawet szybko się skończy. W związku z tym, rozumiem, to jest takie troszeczkę jak zawsze, jak, jak pewne obstawianie pewnych ryzyk, tak? W gospodarce, to, prawda, w, w życiu, w życiu społecznym też, na no pewne, pewne się robi założenia. I rozumiem, że tutaj rząd przyjął to takie średnio, średnie założenie, to znaczy, że, że wojna się nie skończy natychmiast, ale jednak nie będzie trwała wiele miesięcy tylko to jest perspektywa tygodni. A jeśli to jest perspektywa tygodni, to ten mechanizm, który został wprowadzony, powinien wystarczyć. Zresztą zwróćmy uwagę, że w ustawie która została opublikowana, znaczy w monitorze, i mhm. w tej ustawie, do 30 kwietnia jest y, termin tego, tego obowiązywania, czyli rząd jakby oczywiście y, będzie mógł na, automatycznie przedłużyć, to, to jest oczywiste. Natomiast termin jest tam. 30 kwietnia jest tą datą, gdzie te nadzwyczajne przepisy miałyby obowiązywać. W związku z tym, no rząd jakby pewne założenie zrobił i myślę, że no, tutaj te, te w tej chwili y, trzyma się tego założenia, że jednak wojna w takim ostrym, można powiedzieć, wymiarze, na Bliskim Wschodzie zakończy się właśnie do końca kwietnia. Obniżona akcyza ma obowiązywać do 15 kwietnia, tak. a VAT do 30, 30. kwietnia. Tak, Tutaj dokładnie. też jest pewien podział, tak. ale a propos tych obniżek, no jednak mimo wszystko obniżki na stacjach cen, stacjach benzynowych tych cen, no będą jednak skutkowały mniejszym wpływem do budżetu. To też jest, albo hmm. może być w perspektywie czasu problem. Tak, no czy taką pierwszą, pierwsza pierwsza przymiarka, o której się mówi, że budżet, jeśli w tym terminie to wszystko by się miało zakończyć, którym jest pisane, no straci około miliard, sześćset milionów złotych. Będzie mniej do budżetu. Także to jest oczywiście w przypadku, nie ma co ukrywać, że deficytu budżetowego, trudnego budżetu, który, który ma Polska, to na pewno jest dodatkowy pewien koszt i pewne obciążenie budżetu. Natomiast, no, to jest sytuacja ekstra, jak to się mówi, ordynaryjna. To jest sytuacja generalnie skutków wojny, która się przenosi na na Polskę i na pewno rząd y, y, będzie, będzie tutaj konsekwentnie, jakby przekazywał opinii publicznej, no że, że owszem, mamy być może większy deficyt, ale, ale ten deficyt nie jest kosztem podatników, tylko wręcz przeciwnie, ludzie po prostu będą płacić mniej za paliwo, no ale budżet y, poniesie tego koszt. Doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Józefa Piłsudskiego był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję, nawzajem. Klammer tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Awokado zielone, jedna sztuka, cena przed obniżką 6,49. Teraz 50% taniej, tylko 3,24 za sztukę przy zakupie dwóch. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 7,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca.